poinformować Kanclerz Niemiec, protestujący w Sejmie rodzice piszą list do papieża. Patrząc na to, co tutaj się wyprawia, uznaliśmy, że tylko ojciec święty zrozumie naszą tragiczną sytuację. I po reformie prezydent podpisał nowelizację przywracającą większość małych sądów rejonowych. Wartość i autorytet miasta idzie w górę. Tak mówią m.in. w Sokołowie Podlaskim. Prezydent Rosji nakazał wycofanie części rosyjskich żołnierzy z terenów graniczących z Ukrainą. Tak przynajmniej wynika z rozmowy telefonicznej Władimira Putina z kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony chodzi o jeden batalion piechoty, który ma opuścić poligon w obwodzie rostowskim. Szczegóły rozmowy Putin-Merkel przekazał rzecznik niemieckiego rządu. Co to za szczegóły? O tym nasz korespondent. W krótkim komunikacie wydanym przez rzecznika czytamy, że Władimir Putin powiedział Angeli Merkel o częściowym wycofaniu rosyjskich oddziałów. Oboje przewódcy rozmawiali też o kolejnych możliwych krokach ku stabilizacji sytuacji na Ukrainie oraz w Naddniestrzu. Putin i Merkel ustalili, że będą pozostawać w tej sprawie w ścisłym kontakcie. Wcześniej niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier ocenił, że informacja o wycofaniu części wojsk to sygnał o tym, że sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej staje się nieco mniej napięta. Steinmeier zastrzegł jednak, że trzeba mieć pewność, że Rosja nie zajmie kolejnych części Ukrainy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Sprawa protestujących w Sejmie i przed budynkiem parlamentu rodziców wciąż bez rozwiązania. Opiekunowie dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych domagają się podniesienia świadczeń. Jutro w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącej właśnie tych świadczeń, ale na proponowane w niej zmiany protestujący się nie zgadzają. Rodzice niepełnosprawnych dzieci okupują Sejm już drugi tydzień. Dziś o wsparcie poprosili papieża. Wysłali list do Franciszka, w którym opisują swoją trudną sytuację. Patrząc na to, co tutaj się wyprawia, uznaliśmy, że tylko ojciec święty zrozumie naszą tragiczną sytuację i dlaczego tutaj jesteśmy. Mówi jeden z protestujących rodziców Henryk Szczepański. O swoje prawa od czwartku walczą też opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Nocują w parku, tuż przy Sejmie. Nawet jakby przyszły tutaj mrozy, pozamarzamy, ale się Stąd nie ruszymy, bo nam już jest po prostu wszystko jedno. A ktoś do was przyszedł jeszcze po tym czwartku? Posłowie przychodzą, ale to są tylko puste czte gadania. W lipcu ubiegłego roku opiekunom odebrano zasiłek pielęgnacyjny. Kilka miesięcy później Trybunał orzekł, że narusza to konstytucję i nakazał przywrócenie świadczeń. Opiekunowie nadal nie dostali zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To dzień triumfu układów i koterii zawodowych. Tak były minister sprawiedliwości Jarosław Gowin skomentował decyzję prezydenta. Bronisław Komorowski podpisał ustawę przywracającą większość małych sądów rejonowych zniesionych na podstawie tzw. reformy Gowina. Samorządowcy mówią o sukcesie lokalnych społeczności. Podobnie mieszkańcy, na przykład Sokołowa Podlaskiego. Dzięki nowelizacji do tego niespełna dwudziestotysięcznego miasta na wschodzie Mazowsza powróci sąd rejonowy. Był tam Tomasz Marciniuk. Sokołowie Podlaskim reforma ministra Gowina od samego początku wzbudzała dużą nieufność. Samorządowcy praktycznie wszystkich opcji politycznych zgadzali się w opinii, że nie chodziło o reorganizację, ale docelową likwidację sądu. Burmistrz miasta Bogusław Karakula. To był tylko pierwszy krok do całkowitej likwidacji sądu. Starosta Sokołowski Leszek Iwaniuk rozszerza. Jeden z działów miał odejść. Wcześniej został moim zdaniem celowo przesunięty jeden z naszych sędziów, żeby ta liczba sędziów uległa w naszym sądzie zmniejszeniu tego prestiż miasta i wygoda, co podkreślają mieszkańcy. Przede wszystkim bliskość. Wartość i autorytet miasta idzie w górę. Podpis złożony dziś pod nowelizacją ustawy przez prezydenta Bronisława Komorowskiego kończy spór, który przez prawie dwa lata rozpalał mieszkańców kilkudziesięciu miast takich jak Sokołów Podlaski. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Dotychczasowy szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będzie nowym szefem francuskiego rządu. Jak poinformował w telewizyjnym orędziu prezydent François Hollande, Manuel Vallas zastąpi Jean-Marc Ayrault, który podał się do dymisji. Hollande zapowiedział też, że głównym celem nowego rządu będzie realizowanie wcześniej ogłoszonego pakietu reform zwanego Paktem Odpowiedzialności. Zakłada on obniżkę podatków Francuzów, zmniejszenie składek płaconych przez pracowników i obciążeń finansowych pracodawców. Zmian w rządzie oczekiwano po porażce socjalistów w w wyborach lokalnych i w obliczu rekordowo niskiej popularności samego Hollanda. Spekuluje się, że rekonstrukcja rządu ma też poprawić notowania lewicy przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. To był Serwis Trójki. A teraz podsumowanie sportowych wydarzeń dnia i Monika Sułkowska. Wiwe Targi Kielce odpadło z Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Na wyjeździe przegrało rewanżowe spotkanie 1-8 finału z Rajny Karlewen 23-27 do 27 i nie awansowało do ćwierć finału. Co prawda pierwszy mecz Mistrzowie Polski wygrali u siebie taką samą różnicą bramek, ale o awansie przesądziły więcej trafień na wyjeździe, a tych więcej miały lwy. W 1-8 finału z Ligi Mistrzów odpadła także Orlen Wisła Płock. W ostatnim meczu 28 kolejki piłkarskiej ekstraklasy zagłębi Lubin niespodziewanie. Pokonało u siebie Wisła Kraków 3 do 1. Wisła prowadziła 1 do 0 do 86. minuty, ale zagłębie strzeliło dwa gole, a na koniec wynik samobójczym trafieniem ustalił Nalepa. Nic dziwnego, że zawiedziony był trener Białej Gwiazdy Franciszek Smuda mecz, który się nazywa Souvenir. Taki mecz, żeby naprawdę dominować na boisku i mieć wszystko w ręku i przegrać mecz, no takie coś jeszcze dawno, dawno nie przeżyłem. I szkoda tego wysiłku ich, bo naprawdę grali w piłkę, biegali. To, co wymagam na treningu, to było na meczu. No ale niestety y, zawsze są jakieś indywidualne błędy i skończyło się porażką. W tabeli na dwie kolejki przed zakończeniem fazy zasadniczej prowadzi Legia Warszawa przed Lechem Poznań i Wisłą. Ostatni jest widzę łódź, przedostatni przedostatnie pod Beski bielsko biała. W drugim meczu półfinałowym Ekstraklasy siatkarek chemik policy wygrał stauron mks Dąbrowa Górnicza 3 do 1. MVP spotkania została Małgorzata Glinka mogentale Chemik w półfinałowej rywalizacji prowadzi już 3, 2 do 0. Mecz numer 3 odbędzie się w najbliższy piątek. Przypominam, że do finału awansuje ta drużyna, która jako pierwsza wygra trzy spotkania. I na koniec wracam do piłki nożnej i przypominam, że już jutro wielkie M. Emocje, bo zaczynają się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Na początek obejrzymy hiszpańsko-hiszpański pojedynek. Barcelona zagra z Atletico oraz starcie Manchesteru United z Bayernem Monachium.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 Kwadranse, mówi Jan Ptaszyn Wrublewski. Stosunkowo rzadko zaglądałem ostatnio w lata 70. a to przecież bardzo ciekawy okres. Jazzmeni usatysfakcjonowani wcześniejszymi eksperymentami sięgającymi w muzykę współczesną zaczęli jednak nieco tęsknić za niegdysiejszą popularnością, a te współczesne eksperymenty przeganiały jednak publiczność z koncertowych sal – więc zaczęto spoglądać w stronę, gdzie ta popularność sięgała zenitu, czyli na muzykę rockową i jej pochodne. Szybko powstał nurt Zwany rock-jazzem, jazz-rockiem Czy po prostu fyrzn Jak się zwał, tak się zwał byleby się dobrze miał Niektórzy rozdokazywali się Na tym polu bardziej niż sam Elvis Presley I teraz publiczność była już zadowolona Ale jazzmeni zaczęli tęsknić Za swymi ambicjami No więc, między innymi Za sprawą Dextera Gordona I jemu podobnych przy Pomnieli sobie i o tym zwyczajnym jazzie Który jednak był już trochę inny No bo przecież nauka nie poszła w las Fakt, że muzyka fusion miała swój bardzo ambitny nurt Który bynajmniej nie opierał się na dokazywaniu No i zaczęło występować ciekawe zjawisko Mnóstwo twórców zaczęło działać dwutorowo Obok płyt funkowych czy podobnych realizowali i te stricte jazzowe. Kilka takich dualizmów proponuję w dzisiejszym programie. Mike Brecker dał się szeroko poznać światu dzięki zespołowi Brecker Bros, a to była rasowa, fankowa kapela o niebywałej energii, adresowana nie tylko do jazzmenów, ale zawsze mająca swoje priorytety – Potem były kolejne fankowe grupy, które do jakichkolwiek rozrywkowych kategorii trudno by zaliczyć, a jeszcze później Brecker wyraźnie odczuł potrzebę skorygowania swego wizerunku i starał się obracać w najbardziej doborowym jazzowym towarzystwie. Coś mu chyba musiało dopiec, bo moim zdaniem nawet te jego fankowe produkcje należały do ambitnych i jak najbardziej jazzowo traktowanych. A że przy okazji nie tylko jazzmenów potrafiły z siedzenia poderwać, no to czy to jest jakakolwiek wada? A więc posłuchajmy zespołu Steps Ahead – Mike Mainieri, vibrafon, Mike Brecker, saksofon, tenor, Warren Berhardt, klawiatury, Eddie Gomez, bas i Peter Erskine, perkusja. Oto klasyk tamtych czasów. Safari, będące dziełem Breckera. Gdyby mi ktoś powiedział, że to nagranie nie jest jazzem, to chyba bym się w głowę popukał. Safari in Steps Ahead, czyli Mike Minieri vibrafon, Mike Brecker saksofon, Warren Bernhardt klawiatury, Eddie Gomez Bass i Peter Erskine Perkusja. A jednak Brecker zapragnął zmiany wizerunku i pod koniec życia wyraźnie unikał funkowych koligacji i starał się kooperować z takimi postaciami jak Hergrove, Hancock, Silver czy McCoy Tyner. No więc przyjrzyjmy się tej ostatniej ewentualności. Oto Aaron Scott. Perkusja Avery Sharp. Bass McCoy-Tainer-Fortepian i Mike Brecker-Tenor. Kompozycja Tainera Changes. był McCoy Tyner ze specjalnym udziałem Mike Breckera na tenorze, Avery Sharp Bass i Aaron Scott Perkusja. No i wszystko byłoby pięknie, tylko zacząłem mówić o latach siedemdziesiątych, a zawędrowaliśmy aż w dziewięćdziesiąty piąty rok. Jednak te wszystkie nurty i następstwa pojawiły się w latach siedemdziesiątych, a to, co słyszeliśmy, było nieuchronną konsekwencją i kontynuacją. Tym niemniej wróćmy do roku siedemdziesiątego pierwszego i oto człowiek, który i fuzyjne, i stricte jazzowe klimaty potrafił zmieścić w jednym i tym samym utworku. Quincy Jones. Przebój tych czasów: What's Going On? Marwina Gay a solistami są Hubert Laws, Flat, Freddy, Hubbard, trąbka, Tut Tillemans, gitara i harmonijka Milt Jackson, vibrafon, Jim Hall znowu na gitarze i Harry Lukowski, zmultiplikowane skrzypce. Father, there's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some love in here today Father, Father We don't need to escalate War is not the answer For only love can't Oh, we've got to find a way to bring some love in here today picket lines Brother. and picket signs Brother. don't punish me Brother. with brutality Brother. talk to me better so you can see better what's going on what's going on what's going on what's going on what's going on what's going on What's going on? What's going on? Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? you Quincy Jones i What's Going On. Całe grono solistów już wymieniłem, ale nie wspomniałem, kto śpiewa. Otóż ten ciężar wziął na siebie Quincy Jones osobiście. Na jeden element w tym nagraniu muszę zwrócić waszą uwagę. Mam sporo nagrań z tego okresu, gdzie obok rytmów funkowych pojawia się i ten klasyczny jazzowy rytm, zwany teraz walkingiem. A ilekroć funk przychodzi w jazz, napięcie gwałtownie siada. To mnie długo martwiło i zastanawiało, zanim nie zrozumiałem, że jest to muzyka grana przez nowe generacje, które na skutek długo już trwających dziwnych trendów zwyczajnie odwykły od grania tego najbardziej klasycznego jazzu. U Quincy Jonesa jest dokładnie odwrotnie i to mnie przekonuje, że dobrze grany walking jednak i ekspresją i niuansami guruje nad wieloma innymi rytmami. Guruje przez U zamknięte, bo bardziej potrafi odbiorcą zakręcić i guruje przez U otwarte, bo w jazzowych poczynaniach jest to nadal najbardziej przekonujący guru. Pewnie moglibyśmy się o to posprzeczać, ale dziś nie mam już czasu na pełniejszą analizę, bo przecież w kolejce czeka jeszcze następny zadymkowy konkursowicz, który do finału już się nie dostał, a szkoda. Właściwie to nie nie dostał, a nie dostała, bo chodzi o trio Agnieszki Derlak dysponujące ogromną energią i fantazją głównie w dziedzinie harmonicznego rozprowadzania. Formalnie to trio nie ma właściwie lidera, pani Agnieszka gra na fortepianie, na basie Tymon Trąbczyński i za perkusją Bartosz Szablowski. A to co usłyszymy, jest daleką fantazją na temat parkorowskiego ornitologii, a później jeszcze dołożę Państwu własną kompozycję pani Agnieszki o tytule Atlas. To był kolejny z zadymkowych konkursowiczów, który już do finału się nie załapał, a szkoda. Agnieszka Derlak, fortepian, Tymon Trąbczyński, bas i Bartosz Szablowski, perkusja. A ponieważ jeszcze została nam chwila czasu, więc wróćmy już tylko tak kątem do pierwszego tematu. Najlepszym przykładem muzyka, który w latach 70. grał i funk, i jazz, i cokolwiek tylko popadnie, jest oczywiście Herbie Hancock. Tylko jego rozrzut zainteresowań jest tak ogromny, że tego się pośpiesznie załatwić nie da. Dlatego chciałbym poświęcić Hancockowi cały program, być może już za tydzień, a dzisiaj tylko tak dla pamięci, żeby nam nie umknęło jazzowe wcielenie Henkoka, a więc Tony Williams perkusja, Ron Carter bass, Wynton Marsalis trąbka i Herbie Hancock fortepian grają dla państwa przepiękny temat Williamsa "Piwi", A ja już na zapas się żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank mm -hmm. you. Program trzeci Polskiego Radia już wtorek, 1 kwietnia wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będą problemy z karetkami w Małopolsce? Tak ostrzegają ratownicy medyczni. Doniecka